Dobrze kochani, ty ja muszę na samym początku się pochwalić. Jestem z jednym, jednym z ojców sukcesu mojego syna, który stał tutaj przed chwilą. Wiecie, przez cały tydzień uczyliśmy się tego tekstu. Czy to dziecko jest wyjątkowe? Fajnie, super, świetnie, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Czuję się zaszczycony, że dzisiaj mogę coś powiedzieć. Wczoraj w takiej dyspucie teologicznej z moim teściem doszliśmy do wniosku, że świąt nie będzie. Słuchajcie, nie ma śniegu, świąt nie będzie. I teraz wszyscy mówią amen. Nie, Hallelujah, ja się bardzo cieszę, jestem radosny z tego powodu, że to nie o śnieg tutaj chodzi, że to nie o prezenty tutaj chodzi, że to nie o choinkę chodzi. Nie. Nie. To chodzi o tego wspaniałego, tego, który jest najważniejszy, o tego wielkiego, wspaniałego Boga, który, z którym możemy żyć, z którym możemy być na co dzień. Wiecie, to jest wspaniałe. Życie z Chrystusem jest wspaniałe. Ja chciałbym, żeby to dzisiejsze przesłanie było jednocześnie życzeniami świątecznymi dla każdego z nas, ale nie tylko. I otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, rozdział drugi, od ósmego wersetu. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Widzieliśmy to dzisiaj. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Trochę się nie dziwię. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość, będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca, jest nim Chrystus, Pan. Stało to się w mieście Dawida, oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obak, obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego. Udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Halleluja. Kochani, kocham te biblijne historie. Kocham te historie o tych pasterzach, kocham te historie o tych uczniach, o tych wszystkich, wszystkich którzy biegną w stronę Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też, kochani, pod tym kątem raz jeszcze spojrzeli, Żebyśmy jeszcze raz przypomnieli sobie, jak to jest zachwycać się wspaniałym, dobrym Bogiem. Pasterze są w pracy. Do tej pracy, do tej, do tej normalności pasterzy przychodzi sam Bóg. Przychodzi do tego, co oni dobrze znają. Do tego, co, co było dla nich normalnością. Wiecie, my w tej normalności naszej tak często nie zastanawiamy się nad tym, czy Bóg w niej jest, czy Go nie ma. I nagle coś niespotykanego, nagle coś niebywałego, coś, co postawiło ich w stan przerażenia. Ale kiedy to przerażenie opanowali, pojawia się pierwsze życzenie dla nas wszystkich dzisiaj. Życzę każdemu z nas, abyśmy tak jak ci pasterze zachwycili się Jezusem. Abyśmy tak jak ci pasterze zachwycili się Jezusem, tak bardzo potrzebujemy każdego dnia, naszej normalności, potrzebujemy zachwycać się Jezusem. Amen. Nasza codzienność bywa różna. Raz jest smutno i szaro, czasem serce nas boli. Czasami nic nam się nie chce i jesteśmy totalnie zdołowani. Bywają dni pełne łez, łez rozpaczy, smutku. Ale wiecie, są też te wspaniałe, dobre dni, kiedy płaczemy, ale płaczemy ze szczęścia. Jak bardzo potrzebujemy zachwytu, potrzebujemy zachwycać się tym, który jest najważniejszy, by ten zachwyt rozświetlał te codzienne czynności naszego życia. Czasami w naszej pracy, w naszej szkole, w naszej normalności nie myślimy nawet, że możemy spotkać się z Bogiem. Emanuel, Bóg jest z nami. On przychodzi do twojej pracy, do twojej szkoły, przychodzi do tych wszystkich rzeczy, które robisz. On chce być z tobą. I to jest moje pierwsze życzenie dla was. Bóg wie, że tutaj na ziemi niekoniecznie zawsze będzie pięknie, niekoniecznie zawsze będzie dobrze. Niekoniecznie będzie nam łatwo, dlatego otwiera niebo nad nami. Czujemy to, kochani, że mamy otwarte niebo? Zastanów się, czy masz otwarte niebo, czy w swojej normalności tak do tego podchodzisz, że niebo jest nad tobą otwarte i Bóg chce ci, dać zachwyt. Niech Bóg da nam zachwyt do naszych serc, bo, bo czymże jest nasza praca, czymże jest nasza normalność, czymże jest nasze życie bez zachwytu nim. Jest tylko mozołem, ciężką pracą, ale jeśli zachwyt jest w sercu, to wszystko zupełnie inaczej wygląda. A więc niech Bóg nas zachwyca, a my dajmy się Bogu zachwycić. Kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy rozmyślamy o Nim, kiedy się modlimy, kiedy, wiecie, czasami wieczorem leżymy gdzieś w naszych łóżkach i, i nie możemy zasnąć, zachwycajmy się Jezusem w tych wszystkich chwilach. Niech ten zachwyt nam towarzyszy każdego dnia. Dobrze. Anioł, gdy rozmawiał z pasterzami, gdy chciał zarządzić ich przerażeniem, mówi, nie bójcie się, gdyż przyszedłem zwiastować wam U! radość wielką. I to jest moje drugie życzenie dla nas wszystkich. Abyśmy mieli radość. Abyśmy mieli radość, kochani. Pan Bóg przychodzi do nas, aby dać nam radość. Radosne serce jest jak lekarstwo, mówi Biblia. Poselstwo Świąt Bożego Narodzenia, narodzin Jezusa, ma wnosić radość. Wiecie, kiedy rodzi się małe dziecko, to jest ciężko. Jest ciężko? Pieluchy, te nocne wstawanie do tego dziecka. Ale w tym wszystkim mamy tak wspaniałą radość. Chyba nie macie dzieci. Kochani, Chrystus przychodzi do nas, On chce przynieść nam radość. Chrześcijaństwo ma być radosne. Dwie osoby wiedzą, że chrześcijaństwo ma być radosne, to już jest sukces podczas świąt Wiel Wielkanocnych była jedna osoba. <grych> Okej, okay, w tym roku po raz pierwszy na spotkaniu kościoła w tygodniu przyszła moja babcia. I kiedy później z nią rozmawiałem, ona mówi no fajnie tam u was, tak radośnie jest. Chrześcijaństwo ma być radosne, ale kiedy tutaj czasami stoję, to wiecie, wydaje mi się, że tak jakbyśmy czasami o tym zapomnieli. <grych> wiecie, czas świąt to jest ten czas, kiedy możemy Pana Boga prosić o radość. A On chce nam tą radość wlewać do naszych serc. Nie po to, żebyśmy byli tylko radośni, ale żebyśmy innych zarażali tą radością. Abyśmy mogli w stosunku do innych być radośni. Abyśmy potrafili wyrażać tą radość. Życzenie numer dwa to jest właśnie radość. Aby Bóg wlewał w nasze serca radość. Abyśmy się zmieniali też jako Kościół, żeby to był radosny Kościół. Amen? Amen. W Wieki wcześniej Izajasz w dziewiątym rozdziale napisał tak. Lud, który chodzi w ciemności, uży światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy, krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela. Mnóstwo, Izajasz, pisze wesela, a nie tylko troszkę. Nie tylko, wiecie, takie hi, hi, hi, hi. Ale wielką radość i wesele z tego, że Bóg, Jezus Chrystus jest z nami. Amen? Jak bardzo się z tego cieszymy, jak bardzo jesteśmy radośni z tego, że Chrystus Pan jest z nami. Amen! Amen! <grym> Bądźmy radości, kochani. Niech Bóg wlewa w nasze serce radość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują z żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Tak sobie myślę, że gdyby Izajasz dzisiaj pisał ten tekst, to by napisał radować się będą przed Tobą, jak się radują podczas wyprzedaży w galerii. Uf! No niektórzy mają z tego wielką radość. <grymne> tak, jak wygrana w Totka. Być może Izajasz użyłby czegoś takiego, nie wiem. Dalszy fragment Izajasza mówi tak. Bo mu ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy, połamiesz jak za dnimi dianitów. Kochani, Chrystus przychodzi dzisiaj. Powiedzmy, że dzisiaj, bo chociaż śniegu nie ma. Ale Chrystus przychodzi do nas, aby dać nam wolność. Wolność, która daje nam odpoczynek. On daje nam odpocznienie. Wiecie, Jezus mówi, zaprasza nas i mówi, jeśli ktoś z was jest obciążony, jeśli ktoś z was jest spracowany, nie podnoście rąk. Jezus mówi, niech przyjdzie do mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Pan Jezus przychodzi do naszego życia, by nam ulżyć. Nie żeby nam dołożyć, ale żeby nam ulżyć, by złamać wszystko to, co nas wiąże, co nas ogranicza. Jezus przychodzi do naszego życia i chce nam dać odpocznienie. I to jest trzecie i ostatnie moje życzenie dla was. Wolność i odpocznienie w Jezusie. Z całego serca życzę wam wszystkim autentycznego zachwytu. Zachwycajmy się Jezusem każdego dnia. Bez zachwytu Jezusem nasze życie będzie tylko szarą burę, nic nieznaczące, kiepskie. Niech Bóg przydaje nam łaski, abyśmy wciąż mogli zachwycać się Nim na nowo. Niech nasze serca ciągle będą napełnione radością. Nie byle jaką radością ale wielką radością. I po trzecie, abyśmy mogli doświadczać odpocznienia w Nim. Naprawdę, kochani, potrzebujemy odpoczywać w Jezusie. Amen? Jestem Bogu tak bardzo wdzięczny za ten czas, za czas świąt, chociaż dla ludzi z naszego ewangelikalnego środowiska to jest taki marny czas odpocznienia. Wiecie, bo robimy taką akcję, taką akcję, robimy to, robimy tamto, robimy wszystko, ale to dobrze. Aby ci, którzy są mniej uprzywilejowani, mogli doświadczyć Bożej miłości w tym czasie. Aby mogli doświadczyć Bożej łaski. Tym bardziej musimy nauczyć się wszyscy, my wszyscy chrześcijanie, odpoczywać w Jezusie. Zachwyt, radość, wolność i odpocznienie. Niech to Pan Jezus znosi do naszego życia, abyśmy byli niestrudzeni w głoszeniu tego, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest, kochani, głoszenie Ewangelii. Abyśmy byli niestrudzeni w głoszeniu tego, że Jezus jest Panem, Jezus jest Królem i ma moc zmienić wszystko. Amen. Niech was Pan Bóg błogosławi. Pochylmy nasze głowy, kochani.